Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Wczoraj debata, dziś głosowanie na sali plenarnej. Posłowie ponownie spróbują odrzucić weto do ustawy o kryptowalutach. Albo odejdą ze stowarzyszenia, albo pożegnają się z partyjną legitymacją. PiS grozi konsekwencjami współtwórcom inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Już nie jako gościa pełnoprawny członek Polska pierwszy raz w historii uczestniczyła na takim szczeblu w wiosennym szczycie G20. Policja rządowa ponownie spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Dziś głosowanie, wczoraj debata, chwilami bardzo burzliwa. Rząd przekonywał, że ustawa o kryptowalutach to konieczność otoczenie prezydenta wytykało błędy w uchwalonych przepisach. Sejmową dyskusję w tej sprawie obserwował Mariusz Pieśniewski.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 Ustawę, która ureguluje kwestie kryptoaktywów w Polsce. Jednak słowo Nitras z KO liczy jeszcze na refleksję Konfederacji. Dotychczas oni bronili tego weta, dzisiaj nikt się nie, tej sprawie nie wypowiedział. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości trzech piątych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A o to jak dziś w sprawie weta prezydenta zagłosują posłowie Konfederacji, zapytamy za chwilę posła tej partii. Naszym gościem o 7.15 będzie Bartłomiej Pejo. Udział w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest nie do pogodzenia z członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości. Taki komunikat kierownictwa PiSu przekazano wieczorem członkom inicjatywy pod wodzą byłego premiera. Do stowarzyszenia przystąpiło kilkudziesięciu posłów. Mogą się jeszcze wycofać, tak mówił po posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości rzecznik partii Rafał Bochenek. W przeciwnym razie muszą liczyć się z konsekwencjami. Ta działalność prowadzona przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne. Najlżejsze możliwe konsekwencje to upomnienie. Ostatecznością jest skreślenie z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na ultimatum powiedział, że nie zrezygnuje ze swojej inicjatywy. Jak mówi Stowarzyszenie Rozwój Plus to propozycja dla osób gotowych do budowania szerokiego porozumienia wokół spraw najważniejszych dla Polski. To było historyczne wydarzenie. Polska po raz pierwszy uczestniczyła w spotkaniu ministerialnym krajów G20 na prawach pełnoprawnego członka. mowa o szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego w Waszyngtonie. Szefem polskiej dele delegacji jest minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ta nasza pozycja jest wynikiem siły polskiej gospodarki i jesteśmy tutaj w Waszyngtonie przeznaczani praktycznie przez wszystkich jako modelowy wzór udanej transformacji gospodarczej. A o polski udział w szczycie zapytaliśmy amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zapytany przez korespondenta Polskiego Radia powiedział, że zaproszenie do G20 to efekt tego jak Polska radzi sobie na międzynarodowej arenie. Well, Polska to wspaniały kraj, bardzo ich lubimy, mamy przyjazne stosunki. Prezydent Polski świetnie sobie radzi, dlatego ją zaprosiliśmy. Dodajmy, że głównym tematem szczytu są skutki konfliktów zbrojnych, szczególnie sytuacja na Bliskim Wschodzie dla światowych rynków energii, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw. To są aktualności jedynki. A w nich Warszawa na wojskowych powązkach rodzina przyjaciele i kibice pożegnali Jacka Magiera. Piłkarz i trener spoczął obok swojego mentora i przyjaciela, legendy Legii Warszawa Lucjana Brychczego. Magiera zmarł nagle 10 kwietnia miał 49 lat. Był wspaniałym tenerem piłkarzem Legii Warszawa. No i wspaniałym człowiekiem. Piłkarz to tak, przede wszystkim dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport. Był szanowanym proszę przez piłkarzy i przez nas kibiców. Dzień, dzień, dzień, dzień. Jako piłkarz Jacek Magiera grał w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. W trenerskiej karierze prowadził stołeczną drużynę oraz wrocławski Śląsk. Od ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski. Polska, podobnie jak Wielka Brytania i Francja, sprzeciwia się występom rapera Kaniego Westa w naszym kraju. Według szefowej resortu kultury decyzja o organizacji koncertu artysty, który publicznie wygłaszał antysemickie treści jest nie do przyjęcia. Marta Cienkowska przypomina, że Kanie West nie tylko propagował nienawiść, ale zarabiał też na sprzedaży koszulek ze swastyką. W kraju naznaczonym historią zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka, podkreśla minister. Raper ma wystąpić w lipcu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.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 A to są wiadomości sportowe. że Grabowski zaprasza. Już tylko dwaj polscy piłkarze pozostali w europejskich pucharach. Tym pierwszym Matikasz, którego Aston Villa bez problemów awansowała do półfinału Ligi Europy, znów wysoko pokonując Bolonię. Nie ma za to już portu, Porto, które po się w pierwszym meczu wczoraj przegrało 0-1 z Nottingham Forest. To bardzo szybko czerwoną kartkę dostał polski obrońca Porto Jan Bednarek. W półfinałach Aston Villa zagra z Nottingham Forest, Braga z Freiburgiem. Drugim polskim piłkarzem w europejskich pucharach pozostaje Maxo Jedele, który wczoraj wszedł na którego Strasburg odrobił dwa gole straty i wygrał wczoraj z Mainz 4 do 0 We Włoszech ciąg dalszy problemów Arkadiusza Milika Po blisko dwóch latach wrócił na boisko, zagrał dwa razy I niedawno znów doznał kontuzji, która wykluczyła go na kilka tygodni Jak donosi dziennik Tuto Sport Latem prawdopodobnie Juventus będzie chciał się z Milikiem rozstać W kraju powołania do szerokiej kadry siatkarzy na sezon 2026 Mamy niespodzianki Jest sporo nowych twarzy Nie ma za to chociażby Łukasza Kaczmarka Roberta Hubera czy kapitana 38-letniego Bartosza Kuruka, który w ostatnich tygodniach nie był zadowolony ze swojej formy i miał też sporo problemów. Dodajmy karierę reprezentacyjną zakończyli chociażby Paweł Zatorski czy Marcin Janusz. A dodajmy najważniejszą tegoroczną imprezą świadkarską, będą wrześniowe Mistrzostwa Europy. W grudniu za to Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych, których Polska będzie współorganizatorem. Wiemy już z kim Polki zagrają w fazie grupowej. Rywalkami będą reprezentacje Francji, Wyspowczych i Ukrainy. Losowanie przeprowadzono wczoraj w katowickim Spotku. Na majowe Mistrzostwa Świata poziomu 1a szykują się za to polscy hokeiści, którzy wczoraj w Budapeszcie wygrali w towarzyskim meczu z Węgrami 4 do 0. Mistrzostwa, dodajmy, odbędą się w Sosnowcu, a Polacy znów spróbują wrócić do hokejowej elity. Sport wraca po ósmej. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.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 Zachmurzenie na ogół będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresowo wzrastać będzie do dużego, niewykluczone, że będzie tam przelotnie padało. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, aż po 19 w zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.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 Reklama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 i sygnały dnia w Radiowej Jedynce. Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. Polski Radio. Program pierwszy i sygnały dnia jest 15 minut po godzinie 7. Sygnały dnia.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 Klara, Radociech, Robert, Roberta, Salwator, Stefan i Teodora. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Zbliża się 16 po 7 czas na pierwsze polityczne pytania w sygnałach. Zaprasza Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia jest poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo, wiceprzewodniczący Nowej nadziei i członek Rady Liderów Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Wczoraj mieliśmy debatę na temat ustawy o kryptowalutach regulującej ten rynek. Dzisiaj będzie głosowanie. Jak zagłosuje Konfederacja?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 krypto, no bo to jest sprawa, która dzieje się na naszych latach. Powiedzmy sobie, panie redaktorze, dlaczego tak jest? Po pierwsze, rząd Donalda Tuska spóźnił się o rok z implementacją dyrektywy Mika. Ta, ta ustawa powinna być procedowana do roku 2024, a nie 2025. Okres przejściowy, pół roku do końca czerwca 2025 roku, a nie 6 roku. Wówczas moglibyśmy mówić o wdrożeniu dyrektywy Mika i ustawy dotyczącej kryptowalut. No ale to chyba lepiej późno niż wcale. Panie uh, it... Tak, natomiast nie w takiej formie. My proponujemy jako Konfederację, zaproponowaliśmy już, jest to Dolaski Morszolkowskie złożona ustawa. Dokładnie taka, o jakich ustawach mówił e, rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk w kampaniach wyborczych, a więc zastosowanie prawa unijnego w postaci UE plus zero. I taką dokładnie ustawę złożyliśmy pod, w, z autorstwem pana profesora Piecha, specjalisty w kwestii e, szeroko, e, rozumianych, e, szeroko rozumianej e, e, kwestii krypto, kryptowalności. I pan profesor Piek zaproponował ustawę dokładnie u E plus zero, więc to byłoby najlepsze rozwiązanie, a nie zabijanie rynku kryptowalut na rynku polskim. I nie ma innego wyjścia, żeby sprowadzić tutaj giełdy kryptowalutowe, te, które wyszły z Polski i zarejestrowały się za granicą. Między innymi Zonda Krypto właśnie tak, ta giełda tak, tak poczyniła kilka lat temu. A w tej chwili, żeby założyć giełdę kryptowalut w Polsce, na licencję trzeba czekać 2-3 lata. Nie ma większego wroga dla rynku kryptowalut jak KNF. No dobrze, no, ale Donalda tylko dwa dni temu był tutaj Sławomir Ćwik, poseł klubu Centrum i zwracał uwagę, że ta Mika 0+ ta ustawa, którą wy przyg przygotowaliście nie jest y, żadnym rozwiązaniem, no bo ustawa musi po pierwsze określać organ. Wprawdzie, jeżeli dobrze rozumiem waszym organem. dalej byłby KNF. Tak, dalej KNF, ale rozumiem, że odwołanie byłoby do sądu. Natomiast rozumiem, że ta ustawa rządowa po prostu daje dużo większe, y, dużo bardziej skuteczne instrumenty KNF-owi. No po prostu bo, dużo bardziej dociska, bo, no tak, bo, tak, właśnie daje no dużo większe no instrumentów dla KNF-u, bo... KNF jest największym wrogiem właśnie to, co no mówiłem, wyobraża, na początku. Pan sobie, więc... Wyobraża pan sobie taką sytuację, że na przykład mamy rynek finansowy, gdzie KNF ma swoje uprawnienia i dzieją się różne sytuacje z instytucjami finansowymi i sprawa na przykład ląduje w sądzie, gdzie potem jest rozstrzygana przez kilka lat, a mamy do czynienia, no nie nie wiem, z piramidą sprawiedliwości, finansową. sprawiedliwości, no nie sumą? można, mo naprawmy wymiar sprawiedliwości polskie sądy i skuteczność polskich sądów i czas procedowania w polskich sądach. Nie można... Um stanowić ustaw, proponować ustaw tylko e, błędnych i szkodliwych dla rynku, tylko ze względu na to, że będziemy bali się albo myśleli o tym, że sprawa w sądzie będzie trwała ja kilka... Ja wiem, panie pośle, tylko ja rozumiem, Nie że no, po, po to są organy nadzorcze, żeby miały swoje kompetencje i żeby były w stanie reagować bardzo szybko. Dlatego my nadal proponujemy, aby KNF e, tymi sprawami się zajmował. Tam jest taki wątek, aby powołać e, taką specjalną komórkę właśnie związaną z rynkiem e, kryptowalut. Komórkę, która byłaby powo powoływana w, przez, znaczy, która, w której pracowaliby specjaliści, którzy rozumieją w ogóle rynek kryptowalut. No, z całym szacunkiem pan poseł Ćwik próbuje zrozumieć rynek kryptowalut, ale go w moim przekonaniu zupełnie nie rozumie. Ale to może... Mówiąc o tym, że się spóźniliśmy, że dlatego ta cała sytuacja z zonda krypto, no przecież wy, wyjaśnijmy sobie to to, to, to jest bardzo proste do wytłumaczenia. Zonda krypto nie podlega w ogóle nadzorowi w Polsce, nie podlega pod KNF, No w tej podlega, chwili nie, podlega tak? pod Estonię. Tak? Ale to... I my sobie teraz możemy, polski KNF, nawet Gdyby, panie redaktorze, ta ustawa weszła, załóżmy, że ona by weszła, zostałaby poparta przez większość sejmową i obowiązywałaby w Polsce. Nawet ta ustawa to dotycząca... To minister Domański twierdził, że ona by już w tej sytuacji mogła pomóc? No absolutnie nie. W jakim, w jakim zakresie, jeśli polski KNF nie miałby zasięgu do Estonii nie mógłby tych estońskich. Kontrolować. Minister mówił o, o zasadzie paszportyzacji, tak? To znaczy rozumiem, że kontaktowałby się z nadzorem estońskim, tak, właśnie. Tak, tak. Tylko nadzór te estoński mógłby uznać tą paszportyzację, te tak zwane pocztówki wysyłane do, z Polski do Albo, albo nie. No mógłby zareagować, natomiast to, to jest nie, nie, nie tędy droga. My powinniśmy mieć w interesie Polski, w interesie polskich użytkowników giełd kryptowalutowych, oczywiście powinniśmy mieć polski nadzór i powinniśmy mieć takie prawo, które będzie... Mm, prawem e, przyjaznym e, również dla giełd kryptowalutowych. Powinien być oczywiście nadzór, ale żeby tak się stało, no to właśnie to prawo musi być proste i przewidywalne. E, ta ustawa nie jest prosta, ale to... nie jest przewidywalna. Ta ustawa, jeżeli by weszła, spowoduje, że żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce no dobrze, nie będzie to, to, Czyli rozumiem, Ficja. że wy nie zmienicie swojej postawy. Absolutnie nie. E, pewnie PiS też nie zmieni swojej postawy, czyli weto ma średnie szanse, znaczy e, koalicja ma średnie szanse, żeby to weto odrzucić. Pan będzie utrzymane weto. E, Na całą szczęście. To znaczy, że możemy w czerwcu zderzyć się ze ścianą. I co w takim razie? A co ma być w takim razie? No ro, rozumiem, że tak, wyjdzie dyrektywa. w Polsce nie będzie. Ale nie ma jakichś scenariuszy awaryjnych? Czy scenariusz B? Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę. To scenariusz y, B to powinien rząd Donald no, Tuska zaproponować, panie redaktorze. To jeszcze chciałem zapytać o inną Natomiast To naprawdę nic nie zmieni. Jeśli ta ustawa nawet by weszła, to giełdy kryptowalutowe w Polsce nie będą istniały, nie będą się rejestrowały. Notabene, żeby zarejestrować, żeby dostać licencję na giełdę kryptowalutową w Polsce, trzeba czekać 2-3 lata. Właśnie tak jest KNF. KNF odraża giełdy kryptowalutowe, dlatego to wszystkie chciałem, rejestrują się poza granicach. Chciałem jeszcze wrócić do sprawy zonda krypto, e, no bo w kontekście tej sprawy jest kwestia także wspierania przez szefa tej e, giełdy e, fundacji, które są związane z prawicą bo i suwerennej Polski i to, co zarzucał Donald Tusk, Fundacji Przemysłowej. Słowa Wiplera, na co ten jakby replikuje, że sprawa znajdzie się w sądzie. Ale czy tutaj jakby no środowiska prawicowe nie mają sobie czegoś do zarzucenia w związku z tym, że brały y, pieniądze od tego typu człowieka? Po pierwsze, panie redaktorze, wypowiadam się w e, imieniu Konfederacji i e, w pewnym zakresie e, Przemysłowa Wiplera, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj proszę mnie zwolnić z tej odpowiedzi co do Prawa i Sprawiedliwości, bo nie znam zupełnie tej sytuacji. Natomiast co do e, Fundacji Dobry Rząd Przemysława Wiplera, to fundacja otrzymała środki. Z tego co wiem, bo nie mam dowodów, e, ale Przemysław Wiplera nam nie zaprzecza. E, fundacja, która zajmuje się e, mero, merytorycznymi opracowaniami e, raportów w, w jakiejś strategii e, i nie jest to wsparcie konfederacji absolutnie, e, bo słowo, bo Przemysław e, Wipler jest e, prezesem, faktycznie, jest to fundacja prywatna, fundacja, która e, nie jest fundacją polityczną. No to, tak, że Przemysław Wipler jest sugestia... politykiem. No to oczywiście, tylko były sugestie, że to po prostu jest Przemysław finansowanie. Nie lobbingu, brał, tak? Panie redaktorze, Przemysław Wipler nie brał e, jakiegokolwiek udziału w e, rozmowach z e, pałacem prezydenckim w kwestii Weta i nie brał e, jakiegokolwiek udziału, zero udziału. W, i zero jego prac w tej ustawie y, Konfederacji N y, plus zero. Y, I jednocześnie y, no, jakby, to pan profesor Piech zaproponował taką ustawę, specjalista, y, merytoryczny, y, merytoryczny przedstawiciel świata naukowego. To y, kończymy ten wątek. Ja chciałem pana zapytać jeszcze o coś, o trochę inny wątek, bo y, złożyliście ten projekt ustawy, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale też złożyliście projekt y, ustawy o wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny henning -Kloski. Yy, na jaki efekt liczycie? No bo yy, większość ustawowa... Na pozytywny efekt oczywiście. To znaczy taki, pozytywny, bo... No taki, że pani minister Heni Klocka zostanie odwołana ze swojego stanowiska. Jest to jeden z najgorszych ministrów y, tego, tego rządu. Minister, który podpisuje się pod tymi wszystkimi wariacjami klimatycznymi Unii Europejskiej. Co więcej, wdraża jeszcze więcej, bo nawet Unia Europejska nie nakazuje nam pewnych rozwiązań, a pani minister Klocka rozwiąza? wyciąga gdzieś tam z koszyka to, co, to czego no, nam system, Unia Europejska... Bo, no na bo przykład, system e... kołcyjny to jest właśnie e, jakby w, wynika z, z z, z wymogów UE. To panie redaktorze, dobrze, że pan to doprecyzował, wynika. Ale nie jest obowiązkowy. Unia Europejska nie narzuca nam wprowadzenia systemu kaucyjnego. Unia Europejska narzuca nam jedynie ograniczenie produkcji tam plastików i tak dalej, i tak dalej. To nam no narzuca. I zwiększenie stopnia zwrotów plastiku, tak. tak? Zwiększenie stopnia zwrotu, ale nie narzuca nam robienie z polskich śmieciarzy, panie redaktorze, ale, panie Bo proszę, taka jest prawda. To Pan je widzi, co się dzieje? Tam z workami do, ludzie muszą naprawdę jeździć. Najpierw ten cały syf za przeproszeniem w domu zbierać w tych workach, a potem jeździć po sklepach, szczególnie tam na wsiach, e, nie Wypa. można w tych sklepach wszystkich oddać, z tych butelek. No, rząd Donalda Tuska zrobił z Polaków śmieciarzy. Dokładnie tak. No dobrze, ale to jest system kaucyjny. Ja pamiętam, bo żyłem w systemie kaucyjnym kiedyś jeszcze, mm -hmm. przez jakiś czas, gdzie butelki zwracano do sklepu. On dotyczył butelek szklanych, tak? Tak, szklanych. No zgoda, ale to, to czy to jest, duże, czy to jest duża rzucza? różnica? Było obowiązkowe. No, no, no, system kaucyjny nie jest obowiązkowy. Pan nie musi zwracać butelki. Ale muszę przecież, zapłacić prawda? 50 groszy za butelkę no, ale kaucy. wtedy, te, wtedy I teraz wielki łaskawca kaucy. Donald Tusk będzie mi zwracał moje pieniądze, bo ja kupię butelkę wody i 50 groszy groszy zapłacę, a potem y, będzie mi y, rząd Donalda Tuska te 50 groszy zwracał. No absurd, panie redaktorze, nie powinno takich sytuacji być. Powinniśmy edukować społeczeństwo, jeśli chodzi w ogóle o wszechobecną ekologię, y, jeśli chcielibyśmy do tych rozwiązań y, doprowadzać, a nie robić z Polaków śmieciarzy. Ale to ja wracam do tego pytania, dlaczego zgłosiliście wniosek, bo y, mechanika głosowania jest taka, że potrzebna jest większość ustawowa, czyli 231 głosów co najmniej y, muszą mieć autorzy wniosku o wotum nieufności, żeby on y, okazał się sukcesem. Jak się policzy całą opozycję, łącznie z partią Razem i z kołami prawicowymi, to brakuje 15 głosów. To... Myślę, że panie redaktorze, naprawdę może nie być trudno znaleźć te 15 głosów, albo znacznie więcej. Koalicja pęka w swoich szwach. Koalicja do rządu Donalda Tuska, tam przecież są te podziały pomiędzy Polską 2050, a partią teraz Centrum, tak oni się tak nazywają. Nie partią, tylko stowarzyszeniem, chyba klubem Centrum. I wygląda na to, że możemy tą większość faktycznie znaleźć. Tutaj... Oby tak było i ja apeluję jeszcze dzisiaj do parlamentarzystów wszystkich opcji, również To tu stawiamy kropkę i zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube. 26 po 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Za niecałą godzinę, dokładnie o 8.15, Katarzyna Kęcka, wiceministrze zdrowia. No to akurat jak znalazł ten utwór, bo za chwilę będzie dźwięk kaszlu. <śmiech> Program pierwszy i sygnały dnia. Pytałem Państwa tuż po godzinie szóstej o pomysł na, na weekendowy wypad. Pan coś poleca? Czy, ale w Polsce czy za granicą? W Polsce proszę za Pana. Za granicą Zagranicą to się będziemy proszę Pana zajmować tym w poniedziałek. W Polsce? Tak? Ja myślę, na... że... Bo najpierw trzeba poznać nasz piękny kraj. No to myślę, że obowiązkowym punktem na mapie jest Warka, a zaraz po niej dobre miasto na Warmii. Każda sroka swój ogonek chwali, stąd też Pan Piotr ze Szczecina. Pan pytał, o ten City Break, a słyszał Pan, jak tam w materiale reporterskim było, że Przemyśl i Szczecin to też miasta godne uwagi? No to może by Pan przemyślał ten Szczecin i, i w końcu zdecydował się na odważny krok i przyjechał tutaj, w ten las Magnolii i Paprykarzu. Dziękuję, do usłyszenia. <śmiech> a Paprykarzu na Magnolii? Jakoś sobie tego nie wyobrażam. A był pan kiedyś w Szczecinie? Nie byłem. Tak wybierałem się, wybierałem i nie pojechałem. Namawiają, namawiają. No to daleko jest. No Właśnie, to jest właśnie Z największy Z każdego problem. punktu chyba. Znaczy, myślę, że pan Piotr ma, bli ma bliżej do Warszawy niż my do niego. Ja? A no właśnie. Panie Piotrze, zapraszamy. Krót aktualności, Paweł Zieliński. Konfederacja zagłosuje przeciwko odrzuceniu weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Poinformował o tym w jedynce poseł tej partii, Bartłomiej Pejo. Po raz drugi rząd próbuje wdrożyć ustawę, która tak naprawdę zwalcza rynek kryptowalut, zwalcza samych użytkowników. Nie ma gorszego wroga w Polsce dla kryptowalut jak KNF. Rząd stoi na innym stanowisku i podkreśla, że bez nadzoru KNF-u właściciele kryptowalut narażeni są na ryzyko. Weto do ustawy o rynku kryptoaktywów jest szkodliwe. Już nie jako gościa, pełnoprawny członek Polska pierwszy raz w historii uczestniczyła na takim szczeblu w wiosennym szczycie grupy G20. Polska to wspaniały kraj, jesteśmy przyjaciółmi, prezydent świetnie sobie radzi, dlatego ją zaprosiliśmy. Tak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapytany przez polskie radio. Albo odejdą ze stowarzyszenia, albo pożegnają się z partyjną legitymacją. PiS grozi konsekwencjami współtwórcom inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Ta działalność jest działalnością sprzeczną ze statutem Prawa i Sprawiedliwości. Były premier rządu w odpowiedzi na ultimatum stwierdził, że nie zrezygnuje ze swojej inicjatywy. Rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Tamtejsze systemy radarowe zarejestrowały go podczas nocnego ataku na sąsiednią Ukrainę. To już kolejny taki przypadek, ale tym razem na terytorium Rumunii nie spadły części bez załogowca. Najpierw Kasprowy, potem Kraków, wczoraj Sopot, a dziś Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jedynka w tygodniu stulecia kontynuuje swoją trasę i wychodzi do państwa, naszych słuchaczy. Kulminacją obchodów jutrzejszy spektakl muzyczny Wiek Radia. Dynamiczne, wyjątkowe widowisko, które też oprócz muzyki opowiada historię. Początek o godzinie 17, czyli równo 100 lat od pierwszej audycji Polskiego Radia. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00. pogoda. No słusznie pan prawie rzeczywiście ten koncert będzie wyjątkowy, spektakl muzyczny, stulecie, wiek radia. Pan będzie? Będzie można się... Oczywiście, wiesz, pan... że tak, proszę, Toś... pana. Wiesz, wiesz, proszę pana. Też będę, proszę pana. Też pan będzie. Też pan będzie. To się spotkamy. Jest szansa, ja. że nasi słuchacze też, przynajmniej część. Uwaga, uwaga, uwaga. Już za chwilę. Proszę słuchać nas uważnie, już za chwilę. Pięć podwójnych Uuu. do rozdania, tak, proszę pana. I to, to będzie wyjątkowe wi wi widowisko, bo zobaczyć Krzysztofa Cygowskiego śpiewającego na scenie, to ja twoje radio. Mm. I to jeszcze w naszych wnętrzach. Tak, pewnie, że tak. Wyjątkowe, wyjątkowe studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Pan Piotr ze Szczecina już mówił, mam jakąś reprezentację mm -hmm. Pomorza Zachodniego, bo mamy też panią Lenę. To może z Roman Jarek tutaj <laughs> zrobił zaciąg. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Pani Lena z Choszczna, skoro pani Lena to odej że idzie do, do pracy. Wiemy, mhm. coraz, coraz, coraz później wstaje, coraz dłużej śpię, Tak pięknie ptaszki śpiewają przez to otwarte okno, że ciężko stać. U nas dzisiaj od rana chłodno, bo 4 stopnie, ale pięknie świeci Słonko. Docelowo ma być 19 stopni i pełne słońce. Także rozpoczynamy weekend. piątek, piąteczek, piątunia. Tak jak Pani mówi, 19 stopni Pani no, w zachodniej części naszego pięknego kraju. To miejscami nawet jej 20 pokażą termometry, a jak wyjrzy słońce, to w tym słońcu będzie jeszcze więcej. Na Warmii i Suwalszczyźnie najchłodniej, bo 11 stopni, w centrum 15. Sporo dziś słońca, tylko na wschodzie i na południu. Od czasu do czasu więcej chmur. Niewykluczone, że pojawi się jakże potrzebne przyrodne deszcze, wiader słabo mierkowane, a ciśnienie rośnie. Autopromocja. Wielkie gwiazdy i niezapomniane przeboje.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 Autopromocja. Szanowni Państwo, dziś o 18.00 gwiazdo jutro 18.00 punkt kulminacyjny urodzin radiowej Jedynki, czyli wyjątkowe, jedyne taki spektakl muzyczny, stulecie wiek. Radia o godzinie 17.00 na scenie Rutosławskim, albo w Rutosie, jak my to mówimy tutaj na radiowych korytarzach, spotkają się orkiestra z DJami, piosenka z rapem, hip hopem pod kierownictwem Łukasza Luka Rostkowskiego. Wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Anio Rusowicz, Paktofonika i Krzysztof Cugowski. Pan będzie będzie. Będę. Świetnie, to się W, w pierwszym rzędzie. Razie... Jak to? Jak to w pierwszym rzędzie? No tak się wylosowało się wylosowało, tam przyznawali przecież. Ja mam w trzecim, a przecież z jedynki jestem, więc też powinien być w pierwszym, tak czy inaczej. Szanowni Państwo, nieważne, który rząd, ważne, żeby to zobaczyć na żywo. No antenie radiowej jedynki będzie można wysłuchać, ale jest szansa, że ktoś z Państwa zobaczy na żywo. Uwaga, uwaga, uwaga, już teraz pięć podwójnych zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie. Kto pierwszy, ten lepszy, trzeba wysłać SMS pod numer 71151. 71151. W treści trzeba wpisać poproszę o zaproszenie. Imię, miejscowość i Uwaga, adres mailowy, bo pod ten adres wyślemy zaproszenia i wszystkie szczegóły. Poproszę zaproszenie, imię, miejscowość i adres mailowy. Proszę się nie pomylić w tym adresie, bo my wyślemy nie tam, gdzie trzeba. 71 151. Poproszę zaproszenie. Po pierwsze, ekonomia. Ale jutro, proszę pana, na koncercie ani słowa o pracy, ani słowa. Jutro ani słowa o pracy, tylko świętujemy i pewnie, się dobrze bawimy. Pewnie, że tak. Ale dziś o pracy I, będzie y y i o wczorajszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a właściwie trzech wyrokach, które zostały wydane w sprawie kredytów frankowych, one dotyczyły takiej kluczowej osi sporu między konsumentami a bankami, a mianowicie kwestii przedawnienia roszczeń banku. Gdyby te orzeczenia były korzystne dla frankowiczów, to mogliby oni liczyć, mówiąc tak nieco obrazowo, nie tylko na darmowy kredyt, ale wręcz na darmowe mieszkanie. Te rozstrzygnięcia CUE są jednak korzystne dla banków no i dają im możliwość odzyskania środków, które wypłacone zostały kredytobiorcom przed uznaniem ich umów za niewiążące. Trybunał orzekł, że co prawda prawa konsumenta powinny być chronione. To jednak nie oznacza to, że automatycznie bank traci możliwość odzyskania swoich pieniędzy. A tak te wyroki komentuje prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.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 23 kwietnia Trybunał weźmie pod lupę tak zwaną sankcję kredytu darmowego. Przypominamy, szanowni państwo, jutro o 17.00 wyjątkowy spektakl muzyczny wiek y, radia. Błażej Prośniewski y, będzie w pierwszym... A, zaraz, a czy będzie pani Prośniewska też? Będzie. A, to będę miał okazję poznać, rozumiem. Mam nadzieję, że tak się mhm. stanie. Okoliczności będą temu sprzyjały. Pani aż będzie. A za chwilę Chętnie będzie pan, poznam. pan Zając, z Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Tomasz. Y, no bo tak, Tatrzański Park będzie świętował swoje stulecie za, tak szybko liczę, za 29 lat. To młodziaszek. No, w porównaniu z nami tak. z anteny radiowej Jedynki, także po godzinie 18 wjazd do zbiorze 7.44. Jedynka. To jest radio. No, jedynka, która świętuje swoje stulecie, jak ustaliliśmy dosłownie przed chwilą z panem Tomaszem Zającem z Parku Narodowego. Pan Tomasz ma wielką nadzieję świętować setkę za 29 lat. Dobrze liczę? Tak, tak. Ale nie swoją, y, Tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby była jasność. A tak, dokładnie. A pan jest ile lat młodszy od Tatrzańskiego Parku Narodowego? E, oj, troszkę jest. Ja jestem nawet młodszy w połowę tego okresu mniej więcej. Jasne. Także 35 lat. No to gratuluję tak młodego wieku. Panie Tomaszu, pan podejrzewa, jak jest śnieg w Tatrach, to lubi, prawda? Bo nie widać. A kiedy śniegu nie ma, kiedy stopnieje, to widać. No to jest prawda, wiosna to jest taki specyficzny czas, że wszystko się spod tego śniegu po zimie wytapia. No i między innymi no, wytapiają się również śmieci, to jest przykry widok. No, te, tych śmieci wiosną rzeczywiście jest nieco więcej albo są bardziej widoczne w związku z tym, że no, te wszystkie rzeczy, które zostały gdzieś tam po zimie zostały przysypane przez śnieg i nie udało się ich w czasie, kiedy zostały wyrzucone zebrać. No to teraz się wytapiają, no i wolontariusze, pracownicy, firmy sprzątające dbają o to, żeby te śmieci, żeby ten przykry widok zamaskować, czy po prostu te śmieci po prostu pozbierać, żeby turyści nie musieli na to patrzeć, no i żeby nie cierpiała przede wszystkim przyroda, bo pamiętajmy o tym, że chociażby butelki czy plastikowe, czy metalowe są często pułapkami, wchodzą do nich zwierzęta, nie umieją z nich wyjść. Więc możemy powiedzieć, że jest to dla nich no, taka mhm. troszkę pułapka bez wyjścia. Panie Tomaszu, ja pamiętam na początku roku w sieci pojawiły się te zdjęcia z Kuźnic. Tuż przy wejściu na szlak turyści usypali dosłownie górę, tyle że ze śmieci obok, o, co jest ważne, obok maszyny do zwrotu butelek. Ktoś tam jeszcze dorzucił kabanosy. Czy po tych publikacjach zdjęć pan zauważył jakąś większą refleksję wśród turystów? No przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy miejsce, gdzie możemy gromadzić te śmieci, to turyści z tego korzystają, no więc te śmieci zostawiają. A jeżeli te śmieci nie są zebrane w odpowiednim czasie, czyli im szybciej, tym lepiej, no to jest to miejsce, gdzie zbierają się zwierzęta różne. Oczywiście e, głównie te mniejsze, e, ale również przychodzą te większe zwierzęta. Mam tu na myśli jelenie, niedźwiedzie. No i to jest, mówiąc bez ogródek, dokarmianie tych zwierząt. No i też te zwierzęta przyzwyczajają się do tego, tracą te naturalne instynkty, przestają się bać człowieka. No i co za tym idzie, jeżeli to jest takie zwierzę jak wspomniany niedźwiedź czy jeleń, no to potencjalnie może być on potem zagrożeniem dla człowieka, bo taki niedźwiedź może wyzbyć się tego, tej obawy, strachu przed człowiekiem i po prostu potem do niego przychodzić. No i chce wtedy wyłudzić to jedzenie, więc jest to sytuacja już zagrażająca zdrowiu i życiu. No ale my nie myślimy w tych kategoriach, no bo niedźwiedź wiadomo przeraża nas, natomiast tak samo działają te mniejsze zwierzęta, mm. czyli lisy, ptaki, więc to też musimy mieć świadomość, że gromadzenie śmieci w Parku Narodowym nie jest dobre. Pamiętajmy, że miejsca, gdzie mamy kosze, czyli przy schroniskach, są bardzo często dobrze zabezpieczone, czyli mamy pastuchy elektryczne, są to kontenery zamykane, żeby te zwierzęta nie mogły się do tych śmieci dostawać. Panie Tomaszu, Natomiast to wyjaśnijmy że... od razu słuchaczom i wszystkim turystom, bo w Tatrzańskim Parku Narodowym nie ma koszy na śmieci na szlakach i przy granicy parku, a wielu turystów właśnie tym tłumaczy porzucanie odpadów. No, nie ma tych koszy na śmieci. Wychodzimy z założenia, że jeżeli jesteśmy w stanie te śmieci do parku wnieść, to jesteśmy w stanie też je wynieść. Tym bardziej, że one na ogół ważą znacznie mniej wynoszone, z tego względu, że są to opakowania, więc to, co było w środku, no to zjedliśmy. Natomiast resztki powinniśmy zabrać ze sobą i jakby wyrzucić we własnym domu. Natomiast właśnie, tak jak tutaj pan wspomniał, ten butelkomat mhm. jest takim czynnikiem, który pozwala gromadzić te śmieci, no bo ludzie utożsamiają to z koszem. Na kto wpadł no więc, na pomysł, żeby akurat tam postawić te, te maszyny do zwrotu butelek? Oj, no to prawdopodobnie był, był sklep, który znajduje się dużo obok, bo wiemy, że Kuźnica to jest miejsce, gdzie możemy kupić jedzenie, picie, jest sklep spożywczy, są restauracje. A nie protestowaliście? No, teren, no to jest teren miasta, mhm. także tutaj jakby Taczajski Park no nie do końca miał nic do powiedzenia, mhm. natomiast jakby tutaj działania, jeżeli widzieliśmy już ten negatywny wpływ zostały podjęte, ale z tego co wiem, to jeszcze butelkomat stoi w tym miejscu, w którym stało. No dobrze, to dość o śmieciach. Czy tam jeszcze można wpaść, bo dzisiaj polecaliśmy naszym słuchaczom takie krótkie weekendowe wypady. Czy można wpaść do was na weekend? Jeszcze można pośmigać na nartach? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o trasy narciarskie na Kasprowym Wierchu, są one czynne. Szczególnie w kotle gąsienicowym pogoda ma być słoneczna, piękna, ma być ciepło, także będą dobre warunki do tego, żeby poszusować na nartach. Natomiast też wiosna zagościła w Tatrzańskie Doliny, w niżej położone miejsca, czyli chociażby do Doliny Chochołowskiej na Kalatówkach. No jakby tutaj mamy ten symbol wiosny, czyli krokusa, mhm. który pomału się przebija na łąkach podtatrzańskich, czyli gdzieś tutaj w okolicy Tatrzańskiego Parku Narodowego już krokusy, można powiedzieć, stworzyły te fioletowe dywany, ten obrazek, który jakby jest nam znany z różnych fotografii. Także to jest ten czas, kiedy też te rośliny możemy podziwiać. Wszystkiego dobrego, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo. Młody człowieku. Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy, który jest y, młodszy od radiowej jedynki o 71 lat. Y, to był Tomasz Zając y, z parku, a w naszym studiu Grzegorz Osiecki. Pan był kiedyś w Tatrach? By, byłem. Był jak, a jako, jako łazik czy jako narciarz? Mm. Nie, jako na nie byłem, y, byłem ze dwa razy chyba, jeszcze szczególnie raz wszedłem na rysy, tak po czym dwa dni leżałem, bo za, za wszedłem. A no właśnie, tak człowiek... Jak... Bez praktyki w górach to nie jest dobrze. Właśnie. Jedynka. Polskie Radio. No i zapowiedź kolejnego gościa. Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. No, o zdrowiu to wiadomo, że można więcej niż my tu rozmawiamy. O 8.15 Grzegorz Osiecki. I'm not Polskie Radio. Program pierwszy i sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 Patryk Bedliński. Zapraszam. Drogowy raport zaczynamy niestety od tragicznego wypadku na S11. W okolicach Poznania na ekspresówce między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica auto osobowe uderzyło w bariery. Niestety życie straciła jedna z podróżujących osób. Zablokowany jest pas prawy na S11 w kierunku Wrocławia. Na S3 tymczasem problemy między węzłami Głogów Południe i Polkowice Północ. Na kilometrze 254 zderzyły się trzy pojazdy osobowe, a skutek tego wypadku to blokada prawego pasa w kierunku Legnicy. Powinny już kończyć się problemy w Śląskiem na autostradzie A4 między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe. Wcześniej niedaleko zabrze na 319 km ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i był zablokowany lewy pas do Wrocławia. Korków na szczęście tutaj nie widać. Krajowa dziesiątka, tutaj trzeba wyjątkowo uważać między Stargardem a Wałczem. W okolicach Kalisza Pomorskiego na 110 km zepsuł się pojazd osobowy. Skutek to blokada jednego pasa, ale i tutaj na szczęście bez zatorów. Korki jednak są o poranku, na przykład na wjeździe przez Łomianki do Warszawy, czy też na trasie S8. To taka klasyka poranna, trasa w kierunku zachodnim, droga S8 od Łabiszyńskiej do Marymontu. Poza tym ruch zwalnia na A4 w okolicach Krakowa, zwłaszcza niedaleko Balic i Tyńca w obie strony. Dojeżdżający do tego miejsca trasą S52, czyli do Balic, i kierujący się do Katowic także muszą zwolnić. Poza tym S1. Jeden tutaj zwalniamy na trasie między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą i potem tuż przed Mysłowicami. Spowolnienie także na trasie z Katowic do Mikołowa na Krajowej 80 c A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.